Rozdział piętnasty Śliskie pierwsze wrażenie Agata miała plan i szła jak burza. Zaczęła od marketu spożywczego, gdzie załadowała cały koszyk jedzeniem, które później zgrabnie upakowała w bagażniku auta. W głowie odhaczyła pierwszy punkt z listy rzeczy do zrobienia. Zakupy. Następny w kolejce – kawa. A później, kto wie – może nawet z mordercą pójdzie jej równie łatwo. Zaparkowała pod Wincentem. Mogła kupić kawę w markecie, ale wiedziała, że dziewczyny docenią coś lepszego. W środku przy kontuarze stało kilka osób. Jedna dziewczyna obsługiwała klientów, druga wykładała na ekspozytor paczki ręcznie robionych krówek. Agata podeszła i zaczęła wybierać smaki. Kawowe, ulubione zuzy czekoladowe dla Niny oraz tradycyjne dla siebie. Jej uwagę przyciągnęły też butelki syropów do kawy. Wzięła mieszankę cynamonową i korzenną, pachnącą jak pierniczki. W jej opinii nie było sensu ograniczać takich smaków do jednej pory roku. Kiedy ustawiła się w kolejce, ledwo mieściła wszystkie zdobycze w objęciach. Przed nią Wciąż były dwie osoby, więc utkwiła wzrok w szklanej gablocie ze słodkościami. Dziewczyny zasłużyły na coś ekstra. Sernik czy tort? Żadna z nich nie miała urodzin w najbliższym czasie, ale Agata doskonale wiedziała, że dorosłość oznacza także możliwość kupienia tortu bez okazji. Pani Agata? Agata Bunt? Usłyszała za sobą męski głos. Obróciła się tak gwałtownie, że prawie upuściła butelkę z syropem. Chwyt na niej wzmocniła w ostatniej chwili, ale krówki wypadły jej z rąk. Nie miała jak się po nie schylić, nie ryzykując kolejnej katastrofy. Mężczyzna za nią kucnął, podniósł paczkę i przez chwilę obracał ją w dłoniach, zanim położył ją na stosie zakupów Agaty. — No więc? — powiedział z uśmiechem. — Pani Agata Bunz? Tak. To ja, odpowiedziała, mierząc wzrokiem blondyna po trzydziestce. W niebieskiej koszuli i piaskowej, lekko pogniecionej marynarce z lnu wyglądał jak urzędnik. Całkiem przystojny, jeśli ktoś lubił wymuskane typy. Jego spojrzenie, niemal zaczepne, wydawało się zbyt intensywne. Tak myślałem. Byłem przekonany, że widziałem panią w czwartek na ulicy, ale głupio mi było zaczepiać. Teraz... Skoro los nas znów zetknął, zebrałem się na odwagę, powiedział z entuzjazmem. Agacie natychmiast zapaliła się czerwona lampka. Był zbyt gładki, zbyt śliski, a jego spojrzenie miało w sobie coś drapieżnego, co kompletnie nie pasowało do szerokiego uśmiechu. W czwartek? To raczej nie mogłam być ja. Albo pomylił pan dni, albo osoby. Odpowiedziała spokojnie. Mężczyzna podszedł bliżej, stanowczo za blisko, jak na jej gust. – Jestem pewien, że to był czwartek i że to była pani – stwierdził, nachylając się lekko w jej stronę. Agata wzruszyła ramionami. – Może poprzedni czwartek? – Wten byłam poza miastem do późna. Kalendarz na wakacjach czasem płata figle, panie… Zawiesiła głos, przypominając mu, że sam się nie przedstawił. Cyprian, rzucił z uśmiechem. Proszę mi mówić Cyprian. Miło mi, skłamała. Czyżby ustka była teraz pani źródłem inspiracji? Knuje pani jakąś zbrodnię w okolicy? A może coś już się urodziło? Zagadnął. To się dopiero okaże, prawda? Odpowiedziała wymijająco. Z ulgą powitała przesunięcie się kolejki. Magda Garstka, stojąca za kasą, posłała jej szeroki uśmiech. Agata ostrożnie wyłożyła zakupy na ladę. – To wszystko? – zapytała kasjerka, nabijając towary. – Brońcie bogowie, poproszę jeszcze kilogram kawy mocno palonej, pół kilo tej łagodniejszej i sernik na zimno z borówkami. Intuicja podpowiedziała jej, by nie kupować tortu w obecności tego typka. Szampana też otworzy później. Najlepiej po zakończeniu śledztwa. Garstka szybko zapakowała ziarna do papierowej torby, a ciasto do kartonowego pudełka. Agata zapłaciła, czując na karku natarczywe spojrzenie faceta. Miała ciarki. Nauczyła się słuchać intuicji, która teraz mówiła wyraźnie, że ten mężczyzna może oznaczać kłopoty Rozpoznawalność sprawiała, że często ktoś zaczepiał ją w miejscu publicznym Zazwyczaj były to miłe interakcje Czytelnicy chcieli podzielić się swoimi emocjami Podziękować za ulubione książki, zapytać o plany Albo zrobić sobie wspólne zdjęcie, które później trafiało na Instagrama Zdarzali się też ludzie, którzy nigdy nie czytali jej książek, ale fascynowała ich jej rozpoznawalność, status społeczny czy medialny kapitał. Z nimi rozmawiała z mniejszym entuzjazmem, choć zwykle okazywali się nieszkodliwi. Bywali jednak i tacy, którzy czegoś od niej chcieli i choć zaczynali rozmowę niepozornie, szybko prowadzili ją w kierunku swojego celu. Intuicja Agaty, wyostrzona latami takich interakcji, zwykle pozwalała szybko klasyfikować nowe znajomości. Jednak w wypadku Cypriana, o ile naprawdę miał tak na imię, nie potrafiła odgadnąć intencji. Ale wiedziała jedno. Czegoś od niej chciał. I nie miała najmniejszej ochoty mu tego ułatwiać. W jego zainteresowaniu pobrzmiewał fałsz. Coś ukrywał. Była tego pewna. Teraz, gdy odchodziła z torbą zakupów w jednej dłoni i pudełkiem z ciastem w drugiej, zablokował jej drogę. Stał na szeroko rozstawionych nogach, z rękami w kieszeniach, lekko kołysząc się w przód i w tył, co wywoływało ciche skrzypienie skórzanych pantofli. Takie same miał na nogach Aleksander, pomyślała, a jej ciało instynktownie się napięło. Proszę mnie przepuścić, powiedziała stanowczo. Uśmiechnął się drapieżnie, ale cofnął się o krok. Na tyle niewielki, by nie mogła przejść bez kontaktu fizycznego. Zirytowana, szturchnęła go łokciem, przeciskając się obok. – Do zobaczenia! – rzucił z wyraźną satysfakcją. – Po moim trupie – pomyślała. Typ nie przypominał Aleksandra ani budową, ani urodą, a jednak – jej umysł przywołał właśnie jego postać. Wyobraźnia, podsycana stresem, zaczynała tworzyć coraz bardziej niepokojące scenariusze. Gdy dotarła do samochodu, serce waliło jej jak oszalałe. Ręce trzęsły się tak mocno, że nie mogła trafić kluczykiem do zamka. Kiedy w końcu się udało, wrzuciła pudełko i torbę na tylne siedzenie, po czym oparła dłonie na dachu auta i wzięła głęboki oddech. I kolejne. Wreszcie jej serce wróciło do normalnego rytmu. Siadła za kierownicę, ale gdy zadzwonił telefon, omal nie podskoczyła ze strachu. Chyba jednak nie była tak spokojna, jak chciała wierzyć. Na ekranie wyświetlił się numer Straszewicza, przełknęła ślinę i odebrała. Pani Agato, chciałbym z panią porozmawiać, powiedział bez zbędnych wstępów. Chodzi o oficjalne przesłuchanie? — Mam sprowadzić prawniczkę? — zapytała ostrożnie. — Nieoficjalne. Raczej nie na komisariacie. Uspokoił ją, a ona odetchnęła z ulgą. — Kawiarnia? A może u mnie w domu? — zapytała. — Wolałbym u pani w domu, jeśli to nie problem. Chciałbym, żeby rozmowa pozostała prywatna. — Wracam właśnie z zakupu, więc możemy się umówić w zapadłem — odpowiedziała. Będę za dwie godziny. Muszę jeszcze coś załatwić. Odłożyła telefon na siedzenie pasażera i uruchomiła silnik. Rzuciła jeszcze okiem w lusterko wsteczne. Cyprian stał w progu kawiarni i patrzył na nią z taką intensywnością, że przeszły ją ciarki.